Co to za piękny początek dzisiejszej audycji pomiędzy mną a mną, moi drodzy. Radosny. Jak zawsze w czwartek po godzinie 21. Radosny, to prawda. A to się zaczęło, 20 stopni jutro na termometrze będzie, więc chyba w tym kierunku Cztery miesiące minęło i jest, się spotkaliśmy znowu w tym studiu razem. To prawda, moi drodzy. Moglibyśmy skłamać, że spotkaliśmy się w ogóle tutaj pierwszy raz po tych czterech miesiącach a i taką, takie teorie wysnuwać, ale... A... To nie byłaby prawda, a to był numer z filmu Rocky. Tak, gonna fly now, Art Ferguson. A, ładna propozycja. No właśnie, no właśnie, bo my po czterech miesiącach się spotykamy pierwszy raz pomiędzy mną a mną. I chyba to z tego powodu, tak, żeby uczcić, tak? Żeby tak, biec wysoko, po w jedną i w tak, drugą. zostawiłeś mnie w zeszłym tygodniu na pastwę państwa i, i radia Poradziłeś samemu. sobie? No jakoś sobie poradziłem, ale dzisiaj będzie łatwiej, bo jestem z tobą. A to bardzo cieszę. Moi drodzy, do godziny 22. a flower, all winter long I'd paint and cower, but spring would make me sing, my voice would ring as tiny buds begin to bloom, in spring I'd blossom and forget the winter's gloom, if I were a brook of water, kissed by the frost along my borders, spring Make me sing, my voice would ring as I released my icy chains in spring. I'd bubble and forget the winter's rains. I'm only a child of man, I'm only a child of man. I'm just an innocent child of mine. Don't look so surprised, it's my So, don't look so surprised. 'Cause my eyes shining glow. It's a sunlight in the skies that is making me so. If I were a joyful songbird, I winter long so cold and somber, where would make me sing, my voice would ring like tiny bells on scarves of silk. A song as beautiful and pure as mother's milk. Child of man, I'm only a child of man. Just an innocent child of man. Don't look so surprised, it's my eyes shining blue. It's a sunlight in the skies that is making me so. Don't look so surprised, it's my eyes. Surprised By this look in my eyes Like a flower or tree No i miejmy, że do samego końca już będzie właśnie w takim stylu, że... No właśnie nie będzie w takim stylu. <głos> już się skończyło. Tak, już się skończyło. Mm -hmm. Bo ja chciałem nawiązać do tego, że my dzisiaj jakże moglibyśmy ustalić sobie jakiś temat. Nie ustaliliśmy sobie żadnego tematu, a tak słuchając... No, zapytałem cię, powiedziałeś nie ma. Bo byłem w biegu. Uh -huh. Może tak to wszystko wyszło e, Tak, i nie ustaliliśmy sobie tematu I wydaje mi się, że takie nieustalanie tematu w wielu momentach się trochę lepiej sprawdza mm, Pierwszymi kawałkami trochę tak do mnie mm, zagadywałeś I do tego, co ja wybrałem No zobaczymy, jak będzie później Ale też, ale też Ja mówię o tym, że, że wspólnie, że w dwójkę Do samego końca już No tak, i... I o dzień dłużej, a to był Child of Man, Noah i Pan, Pat Metheny. Dobrze, to spieszymy się dzisiaj, czy się nie spieszymy? To zależy. Nie musimy się spieszyć. Ja się spieszyłem ostatnio, w zeszłym tygodniu. Bardzo dużo zaprezentowałem państwu materiału, Zgadnij jakiego artysty. Czy to było W? Nie. No to nie będę dalej zgadywał. To była audycja dedykowana Piotrowi Bukartykowi. A, no to idealnie w Pomiędzy Mną a Mną. Eee, z tymi propozycjami w ogóle, no to ja przypominam, że skrzynki mailowe są otwarte nieustająco kamil strozyński No i tak samo bardzo Czekamy tutaj na bardzo wasze przedstawiliśmy? Bartosz Niemy Strużyński. Kamil Strużyński? No, w takim składzie. Eee, to rozmowy będziemy kontynuować, ale, ale te moje propozycje nawiązujące to właśnie teraz... Mocno. Takie pom intro. Takie intro, moi drodzy, dzisiaj sobie wybrałem. E, I chciałem trochę więcej od tego artysty, ale płyta, która się nazywa Alaska, mm, trochę odbiegała klimatem od tego. Ale Laska, Laska, czy Laska, Laska, czy jeszcze Laska? Alaska. Alaska. że miejsce A, Alaska. na mapie świata. Mm -hmm, to wiem mniej więcej, gdzie to jest. E, też ostatnio patrzyłem. Dużo znajomych mam na Alasce. Mm -hmm. Słyszałem, że kiedyś tam się posprzeczali, posprzedawali, teraz się sprzeczają bardziej. Mm -hmm. e, klimatem troszkę odbiegałam. To S8JFOU miał zagrać koncert w Poznaniu ostatnimi czasy. Niestety do tego nie doszło. Nie wiem dlaczego, został odwołany, ale płyta Alaska to jest coś, co wam polecam. Na niej Siedem kawałków, rozwiąże on tylko sam ze swoimi syntezatorami. Tak. Aha. I te siedem kawałków to alaska 1, 2, 3, 5, to, 6 7, laski. 8. Nie sądzę, nie, nie sądzę, nie sądzę. Z tego, co patrzyłem, to chyba Francuz. Ale Francuz za Boży Boże Święty. To nie bierzcie moich słów tak stuprocentowo, bo nie pamiętam dokładnie tej no, my ewakuacji. się tu nie wymądrzamy, tylko pokazujemy Państwu różną muzykę. Tak, a dobrze wiemy, że Francuzi chyba najlepszą elektronikę na świecie robią. Tak z moich doświadczeń muzyki elektronicznej wygrywa, wygrywa a, a, ja wynika. a Ja myślę, że nie. Myślę, że Skandynawia najlepszą muzykę robi, natomiast na pewno oni byli Ogólnie pierwsi. czy elektronicznie? Oni byli pierwsi. On Mówię o elektronicy. Na pewno Francuzi byli pierwsi i oni są prekursorami, ale myślę, że współcześnie to taką muzykę elektroniczną najlepiej robi Skandynawia. Ale mogę się też... A mylić. to ja zajrzę w takim razie. Mhm. Zajrzę i zobaczę, bo znam głównie... Elektronikę francuską, no i ta mi się zawsze podobała i znaczy zawsze. Czy w sensie mi takim żarowym, nie, że, że to słychać, że to jest wszystko grane na syntyzatorach to może francuska, natomiast yy, cała skandynawska muzyka jest oparta na, na instrumentach klawiszowych i na elektronice i, i... Jakaś propozycja dzisiaj? Nie, nie sądzę, ale może, możemy się umówić na elektronikę o, za tydzień. Dobrze, to za tydzień, moi drodzy, night drive elektroniczny będzie. E, no i tak, i wracając do tego, co mówiłem, że nasze dźwięki początkowe się y, trochę zgrały, no to to intro elektroniczne może delikatnie wybiegało, ale dalej, no dalej to już będzie, moi drodzy, po japońsku, chociażby teraz. Właśnie tak po japońsku było. Bardzo ładnie. Ale za krótko, nie? Nie, było super właśnie. Idealnie? Bardzo fajnie, tylko że utworów nie starczy dla mnie. Mi nie starczy, bo ja mam trochę dłuższe, ty masz takie krótkie, nie myślimy się. Ale wracając do elektroniki, super to było. Wracając do tego oświadczenia, że skandynawska muzyka, to ja się teraz z tego szybko wycofuję. Za tydzień potestujemy to w praktyce. Natomiast y, przecież Niemcy, w ogóle cały świat dzisiaj używa elektroniki, a żywych artystów to generalnie tylko na koncertach. I to też rzadko. Więc, no, pogadamy za tydzień o tym temacie. Dobrze, to do elektroniki będziemy wracać, moi drodzy. Jasłaki Shimizu, to teraz za nami Seiko 3. Tak się ten kawałek. To bardzo był ładny kawałek. Nazywał. No i, no i w tej Japonii my trochę w moich kolejnych propozycjach zostaniemy. Ja już tytułów potem nie będę czytał, bo to tytuły, które. Które, które, których ja przeczytać no, alfabetem japońskim w stanie nie jestem, ale stylistyka będzie bardzo podobna. To, co teraz usłyszeliśmy, w ogóle nazywa się właśnie Seiko 3. No, do zegarka może chyba nawiązywać, a to dlatego, wydaje mi się, bo dokładnej historii nie znam, płyta to Music for Commercials, więc ciekawe to wszystko, ciekawie to wszystko połączone. Hmm. A co w ogóle Seiko znaczy? Poza tym, że jest brandem? No to nie wiem. No to sprawdzam. o takie jest... translacyjne elementy pytasz. Ty wiesz, że ja nie studiowałem czegokolwiek, tylko w radiu siedzę. No mm, ale studiowałeś siedzenie w radiu? Mm, co prawda. No więc y, sprawdzimy i Państwu, doniesiemy w następnej e, przerwie. To co? Jedziemy dalej. Chciałoby się powiedzieć Seiko, bo sprawdziłem, że to znaczy wyborny, wykwintny. To była Kaja w utworze Jak Liść spłyty płyty Kamień z 1995 roku. 25 minut po godzinie 21 mamy, więc wydaje mi się, że ta audycja jakoś w dwie osoby prowadzi, tak jakoś szybciej ucieka. No właśnie. Ale powiedz coś fajnego, przecież ta sekcja, ten kontrabas, no fantastyczny utwór. Taką Co, Kaję To kontrabas? Tak, chyba tak. tak. A to nie gitara basowa tylko, że bezprogowa? Może to była... Wydaje mi się, że to raczej w tym kierunku. <głos> to dobrze, się to... o instrumentarium teraz. jest bas, dobrze, niech tak będzie. E, bardzo ładny i bardzo mi się podobało. Brakowało mi takich propozycji. Nie wiem, czy słuchałeś mm, w trakcie twojej niebytności na antenie, moich antenowych e, poczynań. Raz słuchałem, raz. Bo w ogóle był taki plan, <głos> że ja będę państwu jakieś przesyłał pocztówki, będziemy się trochę jakoś wymieniać, ne? ale... No niestety różnice czasowe są, były takie, że no, po prostu praktycznie to nie było możliwe. No tak, i ale ja, raz słuchałem. I ja w tym czasie do muzyki polskiej nie zaglądałem jakoś tak szczególnie. Nie wiem, tak, tak mi się odwróciło. Taki był okres chyba życia w tamtym momencie. Muzyka polska do mnie wróciła w audycji, kiedy już ciepłe dni się pojawiły, i tak jakoś wakacyjnie nagle było, i tak. Hmm, to mi się wszystko skojarzyło z muzyką polską, nową muzyką polską w szczególności. Ale, ale a propos twojej niebytności, to opowiadałeś w zeszłym tygodniu, dlaczego cię nie było, co robiłeś? Nie, Zupełnie nic nie opowiadałem. opowiadałem Czemu Państwu cię nie było, co robiłeś? O Piotrze Bukartyku jego fantastycznej muzyce. Byłem bardzo daleko na końcu świata. I tak zamknijmy ten temat. Kto wie, ten wie, a kto ten wiedzieć będzie, a kto nie wie, to może znaleźć więcej szczegółów. Nie robimy to prywaty, tylko pokazujmy Państwu piękną muzykę. No wiesz, prywatna audycja, prywatne rozmowy. Jesteśmy w wąskim gronie. No tak, ale wiesz, że ja nie lubię tak. Dobrze. E, jakby się ktoś zastanawiał, no to szanowny pan Bartosz Niemy-Strużyński jest wysłannikiem rządu całego świata i wmawia ludzkości ciemnemu tłumowi mieszkającemu na planecie Ziemia, że tak naprawdę ani na północy, ani na południu nie ma wielkiego muru, który odgradza nas przed spadnięciem z dysku. Tak, no nie ma tam... Staram się dopłynąć do samej krawędzi, ale jakoś nie udaje się... Ucieka. Z, nie nie udaje się spaść z tego płaskiego globu. No to, no to koniec tej naszej przerwy. W takim razie, jak już nic więcej na ten temat nie chcemy powiedzieć. Co dalej? No dalej będzie jeszcze, jeszcze fajniej. Trochę inny klimat, ale równie fantastycznie, równie sejko, jeżeli chodzi o wokalną stronę. Okno, bo samowa to powrotna I ty się też kapisz razem z nią Dosyć masz metafor Gdy podnosi się semafor liczy się tylko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 the Nie, nie, nie, że jak mi nie ma, cztery miesiące to śpiewasz sobie to wieczorami, wracaj, wracaj. <laughs> Powrotna, Tak. A... Chcesz odpowiedź prawdziwą, czy chcesz odpowiedź miłą? Miłą. Tak. No i super. I, I, tak to nie tylko, I to nie tylko wieczorami, ale też o poranku i w południe. To bardzo dobrze. Wiesz co, jak to cała to Polska świadczy. czytała dzieciom 20 minut codziennie, no to ja tak minimum 20 minut codziennie. Ale pięknie kłamiesz, ale... <laughs> Podoba mi się. Wydaje mi się, że nikt w to mógłby nie uwierzyć, ale bardzo mi się podobało. Znowu wakacyjnie, znowu ładnie i znowu optymistycznie przede wszystkim. Time back, powrotna Bosanowa. Chyba takiego optymizmu brakowało w tej audycji przez te cztery miesiące. Prawda? Te dwa utwory z tego samego czasu w sumie to słychać. trudno uwierzyć, ale, ale słychać w produkcji faktycznie ten sam czas powstawania i muzycy wybitni. Dobrze, jeżeli mówimy o powrotach, to tak jak zapowiedziałem, Yasuaki Shimizu przychodzi do nas znowu. Mmm, i to z jak ładnym kawałkiem. I'm Fantastycznie, trochę za długi, ale to taki miks Obywatela GC, Republiki, <śmiech> WW. Chciałem zapytać, z jakiego roku jest ten utwór? I Ja chciałem zapytać, jakim cudem to jest miks obywatela GC Republiki i WW? No ja nie wiem właśnie dlatego pytam, kto kim się, na kim się <śmiech> wzorował. tudzież jak to jest możliwe? Taka spójna twórczość powstała na dwóch biegunach świata. 82 rok to Yasuaki Shimizu. No to wcale niewykluczone, że to panowie z Polski się na nim wzorowali. Znaczy, jak to często w sumie bywa, zaglądając na różne dalekie zagraniczne Ja szczerze ci powiem, że jak wie. jeżdżę daleko tam, gdzie się kończy płaska ziemia, mm -hmm. to w, w tak zwanym międzyczasie sły, słyszę dużo... Hmm, Polskich utworów, które nie są polskie? Tak, dużo muzyki hiszpańskiej i ona jest... No Bardzo często słyszę polskie utwory tam lecące w radiu. Które tak naprawdę polskimi nie są. E, d, bardzo ciekawy artysta. Polecam sobie zajrzeć i polecam poznać większą część jego twórczości. Na przykład jego przykłady, jego aranżacje e, utworów Bacha na Początek był po prostu jeden do jednego z takim utworem, e, nie pamiętam tytułu, Yy, obywatela GC. Dokładnie ta sama produkcja, dokładnie ten sam klimat, nawet bit ten sam. A potem te wszystkie wokalizy gdzieś tam mm -hmm. pojawiające się, to jest, to jest ta filmowa twórczość w wczesne lata. Bardzo, bardzo podobna sprawa. A to trzeba zajrzeć w takim razie już nie w kolejnej audycji, ale w jeszcze kolejnej. W takim razie tak się umówimy, że do tego wrócimy, zajrzymy i może porównamy no tak, a ja wracam do tego, do tego Bacha, no bo ten człowiek robi naprawdę robił bardzo ciekawe aranżacje, jeżeli o to chodzi. I bardzo przyjemne w odsłuchu. No, jeżeli ta przyjemność, która przed chwilą na antenie była, wam się spodobała, no to na pewno te inne też wam się spodobają. Klimat podobny teraz, ale z trochę innej części mm, świata. Klasbims. Uwielbiam, uwielbiam, te porównania. Glass Beams, to przepraszam, ale ukryłem dwa kawałki w tym swoim jednym kawałku, który mm. miałem jeszcze zaprezentować. No bo to pierwsze to było takie intro do całej płyty, które idealnie przechodzi w ten drugi kawałek. Nie całej płyty, do całej epki, przepraszam. E, które idealnie przechodzi w ten drugi kawałek. To Horizon, no a potem... Z jakiego kraju? Mahal. To połączenie indyjsko-amerykańskie. Mm. Bardzo laocze. No można też tak to określić, jakieś tam dźwięki e, słyszane również to, to, to jest również właśnie pytanie, czy, czy ty słuchasz tego, czy spodobało ci się to dlatego, że lubisz laocze, czy słuchasz laocze dlatego, że takie dźwięki ci w głowie grają? Chyba dlatego, że takie dźwięki mi w głowie grają. Mhm. E, poznałem zespół Glassbeams na koncercie, prawie przypadkowo, bo tylko w 50% nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, a w 50% stwierdziłem, że o, to będzie dobry zespół, żeby sobie posłuchać. No i od tego czasu Glaspin ze mną zostało i mnie nie opuszcza niestety tylko dwie krótkie epki wydane. Jedna trzyutworowa mm, to miraż, a jedna pięcioutworowa to machal, czyli epka, którą właśnie teraz słuchaliśmy. No tak, bo w takiej muzyce to chyba... Tak, kreatywność jest taka ograniczona trochę, bo to taka transowa muzyka, którą można grać 7 godzin bez przerwy, nie? I to prawda. Z drugiej strony, spoglądając na całą ich twórczość, to te utwory się różnią. I y, to chyba też mnie kupuje, że y, niby to jest wszystko to samo, a jednak te różnice słychać i te różnice są naprawdę bardzo widoczne. Polecam a propos y, zespołu, a propos muzyki, no to live sesje, które oni nagrywają, bo ładny to jest obrazek i obrazek. Y, y, w którym jeszcze nie doszedłem, jak jest zrobiony. To może potem przedyskutujemy na poza anteniu, co tam technicznie zostało utworzone, bo, bo czas nie kończy. No. Chyba, chyba nic mi się tak nie podobało nigdy, jak to w jaki sposób właśnie te live sesje od Glassbeams są nagrane. No dobrze, to porozmawiamy. Ja z chęcią to zobaczę, jak to jest tak fantastyczne. A teraz posłuchajmy kolejnego utworu i po tym się będziemy żegnać z Państwem. I want you to get together I want you to get together Put your hands together one time I want you to get together I want you to get together I want you to get together I want you to get together Put your hands together one time I want you to get together Prawda, że fajnie I want you to get together No ja w szoku No ja w szoku, w zupełnym szoku Moi Saint teraz... O, oh, Rose Rogue Nie wiem, czy też... Rozróż Rozróż Bardzo ładne Nie spodziewałem się czegoś takiego na sam koniec dzisiejszego wydania pomiędzy mną a mną, ale to muszę powiedzieć, jak ty się tak... Mów, oczywiście, że mów. To pierwsze, co w tym kawałku usłyszałem, to Dave Brubek i jego take five. I się tak zastanawiałem chwilę, czy mi się wydaje, czy, czy ja gdzieś nie za daleko idę, ale potem sobie zajrzałem, wpisałem w internecie i nie pomyliłem się. To jest samplowany take five, który słyszymy w tle. Przyspieszony nie wiem jak bardzo i przyspieszony nie wiem ile razy, ale na pewno bardzo, bardzo dużo. A zobacz, z 2000 roku nagranie. Mhm. Mm już wtedy to robiono, a w Polsce to... Nie no, wtedy też w Polsce już to robiono. Mhm, może. Mhm. A Brubek to 59. Oprócz Brubeka to tutaj jeszcze Marlena Shaw, która też przyspieszona z delikatnie zmienionym wokalem i kawałek Woman of the Ghetto. E, dwa pięknie złączone kawałki stworzyły właśnie to, co przed chwilą usłyszeliśmy. No i m, ten dęciak, który wszystko to jeszcze spina. Przepiękne, przepiękne. Nie spodziewałem się, ale piękne to było zaskoczenie. To się cieszę, że cię zaskoczyłem. Mm, ale już się zbliża koniec, prawda? Musimy się żegnać. Mm -hmm. No i teraz y, czeka nas pewnego rodzaju wybór. Czy tniemy, czy wybieramy coś innego? Nie wiem, to zdecyduj. Ja, ja bym To jest jedna twoja propozycja i jeszcze kilka moich. Jeżeli się wmieścisz w te dwie i pół minuty, to możemy pójść twoją ścieżką, a mm -hmm. jeżeli chcemy posłuchać a Children of Sanchez, to będziemy cieli. To może nie tnijmy tych siedmiu minut, po prostu zostawmy sobie to na kolejną audycję, bo tak, tak Ja nie lubię ciąć kawałków. E, I tym samym się żegnamy, moi drodzy. Zapraszamy w przyszłym tygodniu po godzinie 21 na Pomiędzy Mną a Mną, a dzisiaj Bartosz Niemy I Kamil Strużyński. Dobrej nocy życzymy i przypominamy, można pisać z propozycjami własnymi. Dziękujemy, dobranoc.